nowiny 7 tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam. Witamy serdecznie. Okno, za oknem świeci piękne słońce, jest wiosenna pogoda, tak cieplutko się zrobiło dzisiaj bardzo. Podejrzewam, że to tylko na chwilę. Myślisz? No jeszcze tak, jeszcze zima będzie powracać, jeszcze będzie śnieg padać prawdopodobnie. Najpewniej. Luty to taki dzień, taki miesiąc, gdzie no wszystko się może zdarzyć, ale bardziej to jest zimowy miesiąc jeszcze, ciągle jest zima. Dzisiaj w audycji mamy niezbyt wiele tematów, ale myślę, że ciekawe. Raport z życia Stowarzyszenia Wikimedia Polska, to na początku o tym opowiemy. O najczęściej oglądanych stronach polskiej Wikipedii w 2015 roku w styczniu opowiemy ze strony archiwum, mamy zarchiwizowaną taką stronę. Statystyki, które ujawniają też jak często teraz korzystają użytkownicy z komórki statystyki Wikipedii, również polskojęzycznej. Kolejna rzecz to opowiemy skąd bierze się sekcja Czy wiesz na stronie głównej polskiej Wikipedii. I skąd bierze się i jak jest wyświetlana sekcja rocznice też na głównej stronie Wikipedii. No to lecimy w takim razie. Raport z życia stowarzyszenia, gdzieś miałem to otwarte. Tutaj biuro prasowe. Eee, tak, raporty y, Natalia postanowiła robić takie podsumowujące co tydzień. Nie wiem, czy to wychodzi, bo. Aha, to pewnie dopiero jutro będzie. Bo to jest do 8 lutego. Więc jeśli tak, jeśli do 8 lutego, to jutro zobaczymy tak, 9, raport, 15. raport z kolejnego tygodnia, no ale możemy powiedzieć o tym, co się działo w poprzednim tygodniu, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie, też taka mała dygresja, grupy badania i rozwój. Ja tak w połowie musiałem wyjść, czy się skończyło jakimiś wnioskami, bo wyszedłem po półtora godzinnej przemowie Szymona. To był taki wstęp. Aha. Bo były też osoby, które nie były wikipedystami i chodziło o to, żeby je wprowadzić. A skończyło się tym, że powstała Wikia osobna, na której mają być przygotowane strony pomocy i w pewnym komplecie dopiero potem zaprezentowane i wrzucone. Ale Wikia to jest. Co yy, e, to znaczy. Yy, bo Wikia to też jest yy, jakiś projekt oparty na MediaWiki, yy, ale. Nie miałem na myśli tej, yy, tego projektu. Aha. Może źle się faktycznie wyraziłem. Yy, projekt yy, Wiki chyba na serwerach naszych. Tak? Na, na po prostu osobno postawiona. Strona. Aha, czyli takie miejsce do treningu, tak? Do, do jakiegoś działania do, wspólnego? No tak, tak. Znaczy do treningu nie do końca, tylko do przygotowania tego materiału. No właśnie, bo omawialiście te wyniki badań, między innymi, na użytkownikach. Tak. 55 osób brało udział, zdaje się. Nie pamiętam takich to danych też kompletnie. Nie pamiętam, ale, ale to wszystko jest... Może Szymon, jak będzie za tydzień, to nam chwilę z treści, albo sobie przeczytamy ze strony. Albo sobie odsłuchamy, bo też jest nagranie z tamtego spotkania. Aha, masz to nagranie. Ono yy, jest było... na YouTubie. A, na YouTubie jest, no tak, bo chyba była bezpośrednia transmisja To Była transmisja też. przez YouTube, a. Mm -hmm. była też z drugiego dnia, ale w drugim dniu bardziej klikaliśmy niż mówiliśmy, w związku z tym yy, ją ukryłem na razie. I jest tylko dla tych, co mają link widoczny. Yy, można to znaleźć na YouTube, na kanale Wiki Radio. Tak. Tam są zamieszczane. Między innymi dzisiejsza audycja też tam jest zamieszczona z takim nawet długim wstępem troszeczkę, bo wcześniej uruchamiamy transmisję na YouTubie niż, niż nagranie podcastu. No ale to właśnie, to tak mi od razu odleciało w taką dygresję, a tak naprawdę to y, mamy omówić ten raport z życia stowarzyszenia. 3 lutego odbyło się spotkanie zarządu, tak jak co tydzień we wtorek rozmawiano o stypendiach na Wikimanie 2015 oraz o kwestiach organizacyjnych związanych ze spotkaniem, właśnie tej, tym, tym spotkaniem, które się odbyło. To podrzucę jeszcze linka mhm. do, te, do tego, no do tej strony, do tego projektu, do te, do tego, tak, czy tak, to do... projekt jest, czy to nie projekt. Mhm. Powiedziałbym przedsięwzięcie bardzo. Przedsięwzięcie, dobrze. Wikigranty. Komisja Wikigrantów przyjęła wniosek o finansowanie, sfinansowanie zakupu książek o tematy, tematyce farmaceutycznej. No te wnioski spływają i sukcesywnie są przyznawane. Jeśli ktoś interesuje się Wikigrantami, chce zakupić jakiś materiał, dzięki któremu wzbogaci zasoby Wikipedii, to zapraszamy do zgłaszania się. Do 1500 zł można jednorazowo uzyskać taki grant na wyjazd, albo na zakup jakichś materiałów, które są niezbędne. Glam, właśnie, rok obrzędowy z Wikipedią. Opracowany taki projekt przez Państwowe Muzeum Etnograficzne otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I w ramach tego projektu grupa wikipedystów zostanie przeszkolona w zakresie prowadzenia terenowych badań etnograficznych, a następnie we współpracy z muzeum udokumentuje polskie obrzędy ludowe. Dokumentacja trafi do zasobów projektów Wikimedia. Tu mogę coś więcej powiedzieć, bo ja się na samym początku zapisałem do, do, tego, do tego projektu, do roku obrzędowego. Mam nadzieję, że uda się zrobić kilka filmów i przeszkolić ludzi, którzy będą robić te filmy już później też, żeby mogli je przekonwertować na format, który jest przyjmowany przez Wikimedia Commons i żeby mogli ładować te filmy, bo no tutaj jest parę problemów. Pierwszy to taki, że ten format nie jest taki oczywisty, niestety, bo to jest OGV albo WebM to takie dwa formaty można publikować w commons. A, a drugi to jest ograniczenie wielkości pliku. A propos commons, orientujesz się może, czy OGG, G już się ładuje bez problemu? OGG OG i OGA, bo ostatnio jak próbowałem załadować, to był jakiś błąd. Miało to zostać naprawione, ale jeszcze nie zdążyłem sprawdzić. A, Ładowałeś się ostatnio? Nie, ostatnio nie okay. ładowałem, ale nigdy nie miałem z tym problemu. Natomiast z wav były problemy. OGA też nie było tego rozszerzenia tam pewnie, ale teraz już chyba jest. No i WAVE można w formie audio ładować. Natomiast to ograniczenie wielkości pliku właśnie jest takie problematyczne, no ale tutaj, ponieważ ten projekt jest przygotowywany z koordynatorką naszą, tutaj od Stowarzyszenia Wikimedia Polska, to y, na pewno Muzeum Etnograficzne otrzyma możliwość ładowania większych plików. Okej, okay. a ty też miałeś taką możliwość, czy w nie, końcu nie? Ja jest... w końcu odpuściłem. Okay. To znaczy, jak jest za duży plik i się nie mieści, to, to, to znaczy nie umieszczam go w Commons. Generalnie już miałem parę takich wypadków, że poświęciłem na to 10 minut mniej więcej, a pod, po czym się nie udało załadować, w związku z czym już przestałem w ogóle ładować do commons. Są gdzie indziej dostępne te audycje na Archive.org na przykład i, i są na, też na tych licencjach, jeśli ktoś ma możliwość umieszczenia ich na commons, to może to zrobić przecież w prosty no, sposób. Może. Podobnie z filmami, no niestety to jest takie ograniczenie, no nie wiem, czy słuszne, czy niesłuszne, jakieś tam widocznie są powody. Znaczy zdaje się, takie że, ograniczenie A, zastosować. wielkości. Tak. No tak, ograniczenie wielkości faktycznie mam wrażenie, że powinno być podniesione, bo, bo coraz częściej słyszę, że są z tym problemy. 100 megabajtów czy 250 megabajtów, no to film trwa minutę czy dwie minuty, to, to, to no nie tak. jest żaden film. Jeszcze mam wrażenie, że Commons nie do końca się przestawiło na film, tak? To, to jest przede wszystkim repozytorium zdjęć. Tak? No ale w, w, właśnie w konkursie na grafikę roku 2014 są filmy. Pierwsze filmy się pojawiły tam tak, i, i też Tak, jako margines, tak? Mhm jako no, pylymne, jako margines, ale, ale zaczęły być, także fajnie, że to jest i że to się rozwija. No więc właśnie ten rok obrzędowy polega na tym, że 28 lutego będziemy szkoleni w Muzeum Etnograficznym, my wikipedyści, co robić, jak rejestrować, jak rozmawiać, na co uważać podczas takich rozmów z ludźmi, którzy na no, te obrzędy kultywują i jak, jak nie zepsuć tego. No. Dużo tego szkolenia będzie? To chyba cały dzień będzie trwało. Aha, ale w wieczora. sensie jedno spotkanie? Tak, to ma być jedno spotkanie, potem jeszcze jedno, mhm. później już będą takie robocze bardziej spotkania i okay. wyjazdy, wyjazdy, które będą się odbywać na, na tereny Polski, między innymi do Wilamowic. Mhm. Ale wyjazdy też z kimś, czy wyjazdy? Tak, to będą wyjazdy mhm. wspólne, gdzie będziemy właśnie rejestrować i będziemy nagrywać też audio i, i też filmy no i różne rzeczy zapisywać, robić zdjęcia też i to wszystko trafi właśnie pod naszym okiem jak gdyby, żeby uniknąć jakichś problemów z ładowaniem do commons, to tym będziemy pomagać po prostu. No film oprócz tego, że trzeba przekonwertować, to właśnie trzeba go potem jeszcze umieścić, opisać odpowiednio. i no i, i on musi się tam pojawiać właśnie w komuś, w odpowiedniej kategorii też to, to wszystko. Tak, kategoria na komuś, to jest, to jest duży problem. To jest duże wyzwanie. No właśnie, więc to Glam, ten projekt będzie się rozwijał, rok obrzędowy z Wikipedią, może damy tutaj linka w nowinach też, żeby o tym opowiedzieć, A Tutaj, bo tutaj nie ma żadnego linku, ale jest już pod stronę też na wikimedia.pl stworzona. Na blogu ukazała się notatka Marty Moraczewskiej, która właśnie jest koordynatorem Glam ze strony Stowarzyszenia Wikimedia Polska, opisująca, co działo się w projektach Glam, we wszystkich projektach na początku tego roku. To tą notatkę można sobie odszukać w linku do raportów z, z, z prac Stowarzyszenia wydarzenia i spotkania. 7 lutego odbyło się spotkanie grupy do spraw badań i rozwoju, no to tydzień temu a między innymi, poświęcone między innymi zakończonym badaniom właśnie to, o czym mówiliśmy. I tutaj jest link też do, do no to, to już dodałeś. Tak, y mam też ten link do tego Glamowskiego projektu, także też zaraz dodam. Aha, dobrze. Wystartowała strona zachęcająca do wpłacania 1% podatku na stowarzyszenie. No zapraszamy, bo to jest y duża część y naszych zasobów, które uzyskujemy. Wiele fundacji, wiele Stowarzyszeń, które mają status organizacji pożytku publicznego, korzysta z tej możliwości przeznaczenia 1% własnego podatku podatnika na wybrany cel. Jeśli tym celem będzie Wikimedia Polska, nasze stowarzyszenie, będziemy bardzo wdzięczni. Ta podstrona opisuje dokładne nasze działania, jest specjalnie stworzona dla tych, którzy zastanawiają się, dla kogo przeznaczyć ten swój, A widzę ciebie tutaj na zdjęciu. Nie? O, faktycznie. Na, na co przeznaczyć swoje, ten, ten swój 1%, bo to, to nie znaczy, że ktoś musi swój, swoje pieniądze przeznaczyć, tylko i tak płaci ten podatek. Znaczy, a... No Swoje, tak. To, ale... to myślę, że o tym później jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale to swoją drogą. Ale w ogóle poza tym, że na Wikimedia warto przeznaczyć ten 1%, to w ogóle warto się zainteresować 1% i gdzieś go celowo przeznaczyć. Nawet jak ktoś nie jest do Wikimediów przekonany, to ja gorąco zachęcam, żeby gdziekolwiek wskazał ten 1% gdzie ma być przekazany. No właśnie, bo to jest taki sposób zarządzania jednak tym, tym swoim podatkiem tak. i skierowania go, podobnie jak budżet partycypacyjny, który teraz też rusza tak. i projekty w Warszawie składamy do 17 lutego, także już też trzeba się pospieszyć. To tutaj dodałem też tego linka do tych, do tych informacji. Kolejna rzecz z biura prasowego. Trwają prace nad polską edycją międzynarodowego tematycznego konkursu edycyjnego właśnie w środkowej Europie. On się nazywa WCEE Spring. Od strony polskiej przygotowania zaangażowała się użytkowniczka Marycha. Pozdrawiamy Kasie. Mam nadzieję, że nam opowie coś więcej na ten temat przy którymś spotkaniu. Możliwe, możliwe, zobaczymy. No to dobrze, to ten temat mamy z, z biura prasowego, to nam bardzo pomaga, to biuro prasowe, tak fajnie sobie przeczytać. Masz już właściwie dużo tematów, które moglibyśmy pominąć, tutaj dzięki temu wyłapujemy. Także bardzo dziękujemy za taką pomoc Natalii. Kolejna rzecz statystyki czy jeszcze nie? Aha, yy, najpierw ko, yy, komórka kontra... Nie, przepraszam, bo tutaj już po, pomieszało się troszeczkę. Najczęściej oglądane w styczniu. Yy, ja korzystam z, z takiej strony archive.today. Żeby zarchiwizować z różne strony, do których odnoszą się potem linki w Wikipedii na przykład. Im częściej, im więcej będzie zarchiwizowanych, tym lepiej. Gorąco też polecam. Staram się wszystko, co mnie zainteresuje, tam dorzucać. No bo można zarchiwizować cały internet powiedzmy na dzień 1 stycznia 2015 roku, no ale za... Dzień później trzeba by było znowu to zrobić, bo już te strony się pozmieniają w dużej części. No, Aż strona szczególnie... główna Wikipedia Wikipedii się zmienia codziennie, tak? Więc w zasadzie codziennie no powinna być tam zrobiona rzutka. No, a tutaj te statystyki, te rankingi wyświetleń stron, one są na żywo tworzone, więc no, można w ostatnim miesiącu zobaczyć, ale ten miesiąc jest liczony po prostu 30 dni do tyłu, więc jeśli dzisiaj byśmy weszli, to już byśmy zobaczyli nie statystyki z lutego, ani ze stycznia, tylko z połowy lutego i z połowy stycznia. No więc ja właśnie robię taki zrzut jak gdyby ekranu, czy, czy stanu tej strony na 31 stycznia, po północy, znaczy właściwie 1 lutego już i, i, i dzięki temu możemy zobaczyć, jak wyglądała wtedy ta strona, to znaczy 1 lutego, jakie były największe wyświetlenia. No więc Józef Oleksy, polityk, który zmarł chyba 9 stycznia, tak to jest napisane dokładnie, 9 stycznia 2015 roku na 10 miejscu, Powstanie Wielkopolskie, to dziwne. Ono się e... kończyło w lutym. E... W styczniu się kończyło. E, w styczniu, mhm. znaczy w styczniu, tak, tak. Realizm. No, ale ciekawe, że tak ludzie jednak ciągle... A, się e, Wikipedia dokładnie podaje. 27 grudnia, 16 lutego. Aha, czyli trwało właściwie w tym czasie jeszcze teraz. E, 1000, 100 000, 147 tysięcy wyświetleń, 148 prawie. Na ósmym miejscu Katar, Katar. Hmm. chodzi o państwo, położone we wschodniej części Półwyspu Arabskiego, 153 tysiące wyświetleń, Sulejman wspaniały, nie wiem dlaczego ten Katar i tutaj ten Sulejman wspaniały, turecki hmm, prawodawca, sułtan osmański. To mam nadzieję, że nam ktoś to wyjaśni to do słuchaczy. Może. Yy, mikro na szóstej pozycji, przedrostek y, jednostki miary w układzie SI oznaczający mnożnik, jedna milionowa, do oznaczenia symbolu używa się greckiej litery mi. Yy, prefiks pochodzi od greckiego oznaczającego coś bardzo małego. Mikro 162 tysiące, też nie mam pojęcia dlaczego. Kondensator tutaj może być jakąś podpowiedzią ale nie wiem, skąd się to mikro wzięło, musiało gdzieś w mediach zabłysnąć. Zobaczymy, Polska, może też ktoś coś podpowie. Polska na piątym miejscu, 169 wyświetleń, to bez komentarza właściwie, bo wiadomo, że Polska cieszy się ciągle dużą popularnością. To hasło. Dzień Babci, 170 tysięcy wyświetleń na czwartym miejscu. 21 stycznia. Już minęło. Magdalena Ogórek, chyba nowe hasło zupełnie, które powstało w styczniu. No, powstało z okazji wyborów, zdaje się, albo na pewno w tym czasie zostało bardzo y, aktywnie przeglądane, znaczy oglądane aktywnie, bo prawda, no, wybory, tak, będą w związku z tym. Magdalena Ogórek, tak, jest kandydatem na mm, prezydenta, zobaczymy w historii, kiedy zostało utworzone to hasło, bo to chyba... Aż tak dużo edycji nie ma. No 2011, jest. to Aha. jednak było, ale. Czyli było już wcześniej. No, tak. no w każdym razie jest tutaj opisana jako polska historyczka, doktor nauk humanistycznych. 184 tysiące wyświetleń. No, jak to się jest mało znany i nagle się robi bardziej znany, no to no wiadomo, tak. że to rośnie. Swoją drogą zawsze się zastanawiam, które zawody powinny być odmieniane, a które nie. A propos historyczka. Była kiedyś na ten temat długa dyskusja i ustalono, że nad każdym z osobna warto się zastanowić, który już jest przyjęty w takiej formie, a który jeszcze nie. Ja słyszałem, że to osoba, która, której to dotyczy, ma decydować, jak Ale się do Ale w sensie, że na Wikipedii było takie ustalenie, czy nie, skądinąd? Nie, to tak ogólnie, że, że po prostu jak ktoś chce mówić, żeby mówić na nią doktora, to się mówi na nią doktora albo ministra. Okej, okay. to znaczy wydaje mi się, że na Wikipedii nie powinniśmy się posługiwać taką koncepcją. Że powinny być jakieś ustalenie. E, że lep lepsze wydaje mi się ustalenie, że dla każdego słowa z osobna ustalamy, czy już dana forma żeńska jest na tyle zakorzeniona, że można mhm. jej użyć. Historyk czy historyczka, tak? Na drugim miejscu Mozilla Firefox, 206 tysięcy wyświetleń. Ciekawe czemu? Ty wiesz, dlaczego ty używasz? Ja używam, ale nie wiem. Nie wiem. A, a propos Mozilla, niestety nie udało mi się przestawić kart. Okazuje się, że teraz już tej opcji nie ma. Żeby Aha. przestawić karty Ponad, zakładek mm -hmm. pod y, pasek, wyszu, y, pasek adresu. No widzisz, też zadziałali. Nie w tą stronę, jaką ty byś oczekiwał. No i na pierwszym miejscu Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej mężczyzn 2015 420. 9 tysięcy wyświetleń ponad. 15 stycznia, 1 lutego. Trwają, tak. trwały. trwały. już się zakończyły. W Katarze i stąd Aha. ten Katar. Stąd ten Katar, tak, i ten Sulejman wspaniały być może też. Stąd się wziął. No to tyle, jeśli chodzi o, o nasz, nasze kalendarium, właściwie ranking wyświetleń stron ze stycznia 2020. 15 roku. Yy, kolejna rzecz to... Yy, a właśnie, te statystyki dotyczące komórek i... Yy, i znaczy nie tylko komórek, bo to, to są bardzo rozbudowane, yy, strona rozbudowanych statystyk na której możemy bardzo dużo ciekawych danych znaleźć, jeśli ktoś się w to wgłębi i tak będzie i nauczy się to czytać tak? i nauczy się to czytać, chociaż nie no tak na pierwszy rzut oka już właściwie dużo można z tych statystyk wyciągnąć i zobaczyć. No jest taka tabela, gdzie są języki, między innymi tutaj jest polski jest główne takie informacje, że w lutym jest minus 21% na przykład w tej chwili w stosunku do poprzedniego miesiąca. Które miesiące były lepsze, to są na zielono zaznaczone, które gorsze, no to, no to na czerwono. ale Strasznie czerwono tu. No na przykład zobaczmy, w styczniu 2015 340 milionów wejść na polskie strony Wikipedii. To jest olbrzymia liczba, jednak mimo wszystko, no czasem jest mniej oczywiście, a czasem więcej. Tutaj na taki jasnozielony jest zaznaczony język, w którym był największy przyrost w ostatnim miesiącu, właściwie w stosunku do poprzedniego roku. A, a poza tym jeszcze właśnie to, co ciekawe, dostanę, dodane zostało tutaj taki wykresik procentów, znaczy procentu wejść przez komórki na strony Wikipedii. I to jest bardzo ciekawe właśnie informacja, że no, jak widać, stale rośnie ta krzywa korzystających z komórek czy z tabletów a stale maleje liczba osób wchodzących przez stacjonarne komputery. No i to wiadomo, że to jest trend, który... No nie wiem, czy da się odwrócić, chyba nie. No, trudno będzie niedługo określić, co jest komórką, bo będzie połączona z, telewiz z telewizorem i i tak wtedy to jest komórka, czy telewizor, czy stacjonarny komputer. Tak trudno określić wtedy myślę, że to jakoś do tego zmierza. A to jak to będzie... znaczy, że no kiedyś za mobilny był uznawany laptop niby, tak, a dzisiaj znam wiele osób, które po prostu stale korzystają z laptopa, tak? I no właśnie no I ale... dla nich i stacjonarny i mobilny. No i podobnie dzieje się z edytującymi. To też jest ciekawe, że coraz więcej osób edytuje z tabletów, albo właśnie hmm? z komórek. Ale podejrzewam, nie wiem, jaka jest tutaj w y, tych statystykach, co jest uznawane? Za urządzenie mobilne, ale podejrzewam, że raczej to rzeczy, z których się korzysta w drodze, tak? Jakieś takie właśnie mniejsze urządzenia. Chociaż ostatnio na przykład widziałem człowieka, który coś robił na laptopie w tramwaju, także też można. No, no, laptopy mają coraz lepsze baterie i można z nich korzystać dłużej. No przecież zresztą w polskim busie są przecież gniazdka pod siedzeniami, można podłączyć sobie laptopa. A internet też jest? Też jest. Wow. Też, no taki nie, nie najlepszy, ale jest. No jakiś tam jest, żeby pocztę odebrać, bo po prostu autobus jest w ruchu, więc on się łączy z tymi stacjami, które są po drodze. No i, i od czasu do czasu łapie zasięg i wtedy pobiera pocztę na przykład i można wtedy odebrać tam pocztę, ale tam pewnie filmu już nie można obejrzeć tak w streamie na żywo z YouTube'a na przykład. Nie wiem, nie testowałem tego dokładnie i to moje dzieci tam jeździły i opowiadały, jak to, jak to działa. W pociągach też podobno jest w niektórych taka możliwość. No to warto za zajrzeć, zobaczyć sobie, jak to, jak to wygląda. E link oczywiście w notatkach do naszej audycji nowiny.podcasty.info slash notatki, ale oczywiście w każdej audycji, którą pobieracie też są te linki podane na stronie nowiny.podcasty.info. Tam po lewej stronie jest archiwum. Jeśli ktoś chce starszej audycji poszukać, to, to zapraszamy. Też można odsłuchać wszystkich audycji z tego, z poprzedniego roku i jeszcze z poprzednich lat no i wszystkie następne tam się znajdą też. Teraz kolejny temat. Skąd się bierze sekcja czy wiesz na stronie głównej wikipedii? Bo to się zmieniło, zmieniało chyba. To nie było tak, że od początku to działało w ten sposób jak teraz, że był to projekt wiki czy wiesz, bo to jest wiki i że tutaj działała grupa y, zainteresowanych, tylko pewnie ktoś to jak gdyby wymyślił. Znaczy, a... nie znam dobrze historii czy wiesz, a więc tutaj nie podejmuję się opowiadać. Y... Ważne, jak to teraz działa. Tak, rozumiesz? ważne, jak to teraz działa. Teraz działa tak, że się proponuje świeże artykuły, to znaczy hasła, które powstały, zostały rozbudowane nie później niż 10 dni wcześniej. Mm -hmm. I one są potem rozpatrywane przez te osoby zaangażowane. Tutaj oczywiście gorąco zachęcamy do zaangażowania się, bo co jakiś czas się pojawia komunikat, prawda, że no prosimy o udział, tak, no bo ciężko w niewielką ilość osób to, to wszystko sprawdzić. Mm -hmm. No i to też muszą być takie ciekawostki, no na przykład dzisiaj na głównej stronie polskiej wikipedii wyświetla się, czy wiesz, z czegoś w średniowieczu sporządzano napoje magiczne, w szczególności napój miłosny. Tematycznie nam się zrobiło, tak. <grych> Kim była z zawodu Gerda uwieczniona na portrecie, który tutaj widać obok, przez Ernsta Ludwiga Kirschnera? Co o co palma daktylowa pokłóciła się z tamaryszkiem? <śmiech> Fajne, prowokujące te, tutaj, te, te czywiesze są, to, bo tak to nazywamy, czywiesze to są tak zwane. E, i, I fajnie, że to tak e, właśnie działa. Może każdy z wikipedystów się dołączyć do tego projektu i po prostu pomagać w, w zgłaszaniu propozycji, Tutaj jest harmonogram propo, e, ekspozycji. tych ekspozycji. W ocenianiu tych ekspozycji też można pomóc, tak? Bo tam muszą się y, osoby podpisać, żeby taki artykuł i tak, y, takie pytanie się pojawiło. Mhm. Tam fajnie by było, gdyby tam na przykład tym, na tej głównej stronie, o, podoba mi się tutaj był taki łapka w górę. <laughs> To jest ciekawy pomysł, bo w końcu to jest robione dla czytelników, więc może warto by tych czytelników zapytać, które rzeczy są no dla nich szczególnie interesujące. Już, już słyszę te głosy, <laughs> że łapka w górę się podoba. Czyli tak zwana facebookizacja, o której od czasu do czasu mówimy, że to nie, niekoniecznie się podoba wikipedystom. No pewnie byłyby dyskusje, owszem. No, ale mamy jeszcze jedną sekcję strony głównej do omówienia, to jest rocznice, które pojawiają się też na stronie głównej Wikipedii. No i tych rocznic jest przecież dużo więcej niż to, co się tutaj wyświetla, ale właśnie ten mechanizm działa zupełnie inaczej, prawda? Znaczy, no nie do końca zupełnie inaczej, bo tak czy siak, to użytkownicy muszą wpisać te informacje tylko chodzi o to, że jakiś czas temu było tak, że co roku się, prawda, ustalało, jaki na następny, czy na kilka dni do przodu będzie ustana, ustalona ta rubryka, a teraz jest tak, że w dowolnym momencie można dla dowolnej daty wpisać jakieś wydarzenie i ono ten, będzie się pokazywać spośród tych kilku, które jest wpisane na dany dzień, losowo, tak? Mhm. Wpisuje się wszystko na jednej stronie przypisane do danego dnia. To było więcej propozycji niż miejsca, rozumiem, tak? Y, tak. Znaczy, były wątpliwości, które elementy umieszczać, Aha, tak? Które są ważniejsze. Tak, mhm. czy możemy w ogóle wybierać, które są ważniejsze, tak? No bo to tutaj też, prawda, neutralny punkt widzenia i ten wybór taki może być dyskusyjny. Mhm. Więc... Y Teraz trwa uzupełnianie tej bazy właśnie, która, która nam sprawia, że to się może losować. Jeszcze niestety nie wszystkie dni są w pełni opisane z tego, co ostatnio patrzyłem. Jak się wejdzie na taką podstronę, gdzieś tu miałem jej adres, chyba nawet dałem linka, niech ja to sobie... Dokumentacja, kalendarium. Kalendarium, ukośnik 0. Numer, numer Dwa, miesiąca, mhm, kreska, przykład, numer dnia. 14 dzisiaj. Tak, akurat. jest akurat przykład dla dzisiejszego, ale takie strony są utworzone dla każdego dnia. No bo to jest jednocześnie wejście do kalendarium, które jest bardzo rozbudowane. Wszystkie rocznice na przykład są tutaj wypisane. Kto imieniny obchodzi, bardzo dużo imion tutaj jest tak, dzisiaj. Swoją na drogą nad imieniem muszę jeszcze podyskutować, bo mam poważne wątpliwości nad weryfikowalnością te, tego zbioru. Ale warto na górze spojrzeć i mamy także dla 2016 roku jest informacja, że wymaga uzupełnienia, tak? To znaczy, że jest za mało jeszcze podanych, żeby ta baza mogła w pełni sprawnie działać. Mhm. I na 2017 są już propozycje, i na 2018. No bo to jak mamy jakiś pomysł, wpisujemy go datę, tak? To tam są te pięcioletnie ostatnio były rocznicę, no, rocznica, no tak? właśnie, bo to ma na celu, żeby zobaczyć co było rok temu, co będzie za rok i co będzie za dwa lata, żeby to się nie powtarzało. Pewnie, yy, znaczy zbyt często nie pamiętam, jak ten kod dokładnie jest zbudowany, ale chyba jest tam jakiś właśnie warunek, żeby się nie powtarzało. No, ale tutaj widać od razu, więc to też można zaproponować coś, co będzie ciekawsze albo ważniejsze od tego, co było właśnie poprzednio, albo będzie za rok planowane. Generalnie jest, za... wydarzenia z tej bazy nie są usuwane, tak? Mhm. Chyba, że tam jest jakiś błąd, prawda, jest jakaś wątpliwość, ale co do zasady, chodzi o to, żeby tam był jak największy zbiór tych wydarzeń. Mhm, mhm. No więc yy, na tym chyba skończymy dzisiejszą audycję. Mamy troszeczkę krótszą, ale to nie szkodzi. Yy, jeszcze jest kilka fajnych sekcji na stronie głównej. Artykuł na medal, dobry artykuł, ilustracja na medal. Możliwe, że w przyszłych audycjach jeszcze wydarzenia są. W przyszłych audycjach opowiemy o tym, jak to wygląda, jak te sekcje na głównej stronie są tworzone. No ale warto jeszcze powiedzieć, że Marek, starasz się o to, żeby być administratorem na Wikinews. Tak, zgłosiłem się. Jednak mimo tego, że ten projekt trochę... Trudno działa, tak, w sensie jest... Trudno powiedzieć, że kuleje, bo chyba nawet nie kuleje. No tak, tak, to trochę jest ciężko, ale no warto jednak moim zdaniem, żeby, żeby on dalej działa, więc stwierdziłem, że czasem trzeba coś skasować i to trochę długo leży, to znaczy leży ki kilka dni, tak, mhm. ale no, prawda, na serwisie newsowym kilka dni to jest długo, więc no, długo, no długo. to powinno być kasowane od razu, jako że tam zdarza mi się częściej zaglądać, tak, więc stwierdziłem, że że będę próbował to, to usuwać od razu. No, roku. to jeśli ktoś chce wesprzeć Marka kandydaturę, to może zajrzeć na linka, którego podamy w notatkach Podam. do dzisiejszej audycji. Zapraszamy. Wikinios to taki projekt siostrzany Wikipedii, który, w którym mają być zamieszczane takie no, nowiny, jakieś informacje najnowsze z całego no tak. świata albo z lokalnych jakichś wydarzeń też zapraszamy. Ja tak myślę, że duże siła, duża siła Wiknius jest właśnie w tych wydarzeniach lokalnych, które... No właśnie. bo. Znaczy, może by, mogłaby być, o tak, no tu mogła, widzę potencjał. Mogłaby być, bo, bo te lokalne wiadomości mają kłopot z przebiciem się do, do swoich odbiorców, a w ten sposób mogą docierać. No, trzeba było jakoś, czy tam może na przykład stworzyć dla miasta jakiś taki... E, tak, kategorie, portale poszcze... poszczególnych, prawda, mhm. czy miast, czy nawet... Projektów, mi... jakichś pomysłów. Czy nawet mniejszych jakichś tematów, mhm. tak, myślę, że też spokojnie mogłyby funkcjonować. Znaczy, funkcjonują już dla, dla miasta, ale mówię, no, jest mało tych newsów, tak, mało osób tam się udziela, więc jest mało tych newsów. W tej chwili w ostatnich zmianach patrzę, żeby dać linka, szukam tego linka. Yy, mamy akcję protestacyjną, z protestacyjno-strajkową w górnictwie. To pisze Stepa. No i mamy parę informacji na temat wyborów, które staram się teraz wrzucać. Mhm. No, zapraszamy do używania, do korzystania, do wzbogacania, nie tylko do czytania. No to chyba wszystko. W takim razie już skończymy naszą audycję. 34. minuta, także nie jest tak źle, jak się spodziewaliśmy wcześniej. Myśleliśmy, że będzie krócej. Dzisiaj dużo. Zapraszamy za tydzień. W każdym razie mm, niedługo będą planowane też spotkania z wikipedystami. W Warszawie jest takie planowane. Jedno bodajże pod, pod koniec lutego albo w marcu. Także wtedy też o tym opowiemy dokładniej. To wszystko w takim razie. Do usłyszenia. Zaglądajcie na stronę nowiny.podcasty.info i na stronę stowarzyszenia wikimedia.pl do, do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa.